To Dobra, jestem, co to jest to meta gaminging? No że non stop ktoś siedzi na mecie, nam stop siedzi tylko kota robi.